Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma trzecia, ścieżka pierwsza. Budżet na cele obrony został zwiększony i uwolniony od wszelkich fluktuacji politycznych. Przeprowadzono wówczas cały szereg podstawowych aktów pracodawczych, unifikujących stan prawny na obszarze całego państwa. Ruch oszczędnościowy rozwijał się z przyspieszeniem, kredyty zostały szerzej udostępnione, rolnictwu powodziło się wówczas dość dobrze – Reforma rolna rozszerzyła się pojęciowo i poczęła realizować się na większą skalę. Powstał też ważny trzon samorządu gospodarczego na jednolitej podstawie prawnej. Tworzyły się nowe przedsiębiorstwa przemysłowe, a akcja rozbudowy własnego portu morskiego w Gdyni i uruchomienia zawiązków floty handlowej pod polską banderą powiodła się wbrew pesymistycznym przewidywaniom. Narzucona Polsce przez Niemcy wojna celna zaczęła przynosić pozytywne skutki dla Polski, a wspaniałą demonstracją odradzania się sił i z wartości zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego stała się świetnie zorganizowana przez Wielkopolan, otwarta w połowie 1929 roku, powszechna wystawa krajowa w Poznaniu. W tych latach można też zanotować niemałe aktywa na odcinku polityki zagranicznej. Tak więc Polska została wybrana do Ligi Narodów, a w stosunkach niemiecko-polskich zarysowało się wyraźne odprężenie. Korzystny dla Polski oddźwięk wywołało osobiste wystąpienie Józefa Piłsudskiego w dniu 10 grudnia 1927 roku na forum Ligi Narodów w sprawie pretensji litewskich do Polski, a stosunki sojusznicze francusko-polskie ulegały normalizacji i wzmocnieniu. O tej bardzo ważnej sprawie pisze Władysław Grabski. Nasz sojusz z Francją, tak bardzo ważny i wprost nieodzowny, był do maja 1926 roku długim pasmem upokorzeń. Oto wyrywkowe tylko zestawienie głównych aktów tego czterolecia. Jednakże trzeba wyznać, że i pasywa tych lat nie są małe. W słynnych wspomnieniach De Bello Galico Cezar zapisuje wszystkie sukcesy i dokonania na własny rachunek. Cezar pontem fecit. Cezar nawet most zbudował. Piłsudski odwrotnie. Nie utożsamiał się z osiągnięciami, ale brał na swoje barki wszystkie błędy i potknięcia reżimu. Żaden jednak obiektywny sprawozdawca nie może zgodzić się na obciążanie jego osobistego rachunku całością pasywów tego okresu. A na tym rachunku widnieją takie pozycje jak poważne przekroczenia budżetowe, jak brześć, jak preparowanie w niektórych okręgach wyborów sejmowych, jak tępienie samorządów społeczno-politycznych, jak konstytucja z 1935 roku, jak sprawa generała Zagórskiego i inne. Najpierw trzeba stwierdzić fakt, że z kilku źródeł płynęły silne podniety, które sporadycznie powodowały gwałtowne odruchy u Piłsudskiego. Już od 1929 roku stan jego zdrowia pogarszał się widocznie. Często bywał niecierpliwy i podrażniony. Miał świadomość tego stanu rzeczy i przed wyjazdem na Maderę w 1930 roku mówił na Radzie Gabinetowej o swojej śmierci i wskazywał, musicie nauczyć się rządzić sami, bez mojej pomocy. Przy innej okazji powiedział, odtąd tolerować będę wasze błędy, gdyż inaczej nie nauczycie się działać samodzielnie, gdy mnie zabraknie. W tej sytuacji poczęły rodzić się również w ramach obozu Piłsudskiego grupy mafijne pragnące przejąć spadek władzy po Piłsudskim. Byłem świadkiem, jak wysoko postawieni członkowie tych mafii judzili go namiętnie przeciwko partiom opozycyjnym lub pojedynczym wpływowym politykom. Wreszcie trzeba tu dodać, że sami wodzowie opozycji nie dorastali do swoich zadań i obowiązków. Zacytuję tu opinię wyjątkowo zrównoważonego przywódcy opozycji Wincentego Witosa o demonstracyjnym kongresie partii wrogo ustosunkowanych do rządu odbytym 29 czerwca 1930 roku w Krakowie, który spowodował tyle ciężkich konsekwencji wewnętrzno-politycznych. Kongres ten, pisze Witos, był przejawem pełnej anarchii, Wykrzykiwano tam obelżywe słowa pod adresem prezydenta i marszałka. Rzucono hasło niepłacenia podatków oraz deklarowano, że wszelkie zobowiązania rządu wobec zagranicy nie będą honorowane, gdy opozycja dojdzie do władzy. Takie oświadczenia, głoszone w momencie przejawienia się najcięższego kryzysu gospodarczego w świecie, musiały być poczytane przez Piłsudskiego za kardynalne przestępstwo wobec państwa. Czyż demonstracje tego typu Byłyby do pomyślenia w ustroju dyktatorskim, faszystowskim lub komunistycznym? Wszystko to nie usprawiedliwiałoby dostatecznie niektórych posunięć politycznych przypisywanych Józefowi Piłsudskiemu. Obiektywna prawda historyczna jest wszakże inna. Jednak nie jest moim zamiarem pisanie apologii Piłsudskiego. On, stając się z upływem każdego dziesięciolecia, wartością narodową coraz większą, coraz bardziej spiżową, tej obrony nie potrzebuje – w imię Służby Historycznej Prawdzie przytoczę więc jeden tylko fakt dość ważki, mało znany, a dowodzący jak niesłusznie obciąża się osobistą hipotekę Piłsudskiego posunięciami, którym był przeciwny. Oto na początku marca 1930 roku premier Bartel zwołał Radę Gabinetową na poufne posiedzenie poświęcone wysłuchaniu referatu Dudkiewicza, ówczesnego kierownika Ministerstwa Sprawiedliwości, na temat tez do nowej ustawy konstytucyjnej. Nie mogłem dociec, kto w istocie rzeczy był autorem tego referatu. Formalnie firmowało go Ministerstwo Sprawiedliwości. Profesor Bartel był jak najbardziej krytycznie nastawiony do tego elaboratu i wcale tego nie ukrywał. Głosił on walkę ze zwyrodnieniem demokracji, ale nie z podstawowymi jej zasadami. Tym niemniej zgodził się na przedłożenie tego opracowania Radzie Gabinetowej. Minister Dudkiewicz referował te tezy bez zapału, głosem monotonnym i męczącym. Na tych właśnie zasadach opierała się przyjęta później, bo w 1935 roku, nowa ustawa konstytucyjna. W miarę referowania Piłsudski okazywał wyraźnie coraz większe zniecierpliwienie. Odwrócił się od referenta i zlekka wystukiwał swoją srebrną papierośnicą. Było to oznaką zbliżającej się burzy. Gdy Dudkiewicz skończył, premier wezwał obecnych do zabierania głosów w dyskusji. Zrobiła się głucha cisza, gdyż nikt nie był do niej przygotowany – Wtedy Piłsudski, akcentując każde słowo, powiedział — Ja do takiej konstytucji nie dopuszczę. Możecie próbować robić ją, ale wbrew mnie. Wstał i opuścił salę zebrań. Dnia 17 marca 1930 roku nastąpiła nagła dymisja rządu. W nowym gabinecie, oprócz premiera, który nie chciał nadal ponosić odpowiedzialności za rosnące napięcie pomiędzy blokiem prorządowym a opozycją, stracił swoje stanowisko jedynie Dudkiewicz — a postulat zmiany konstytucji według modelu elitarnego przycichł na pewien okres czasu. Dopiero po upływie kilku lat blok bezpartyjny przeprowadził w styczniu 1934 roku przez zaskoczenie opozycji uchwałę, że zgłoszone tezy stają się obowiązującą ustawą. Piłsudski polecił skierować ten projekt jako niedojrzały pod obrady Komisji Konstytucyjnej Sejmu za aprobowanie tej konstytucji w 1935 roku śmiertelnie chory Piłsudski nie może ponosić już żadnej odpowiedzialności chcąc uczciwie i sprawiedliwie ocenić Józefa Piłsudskiego, jego rzeczywisty ciężar gatunkowy i rolę w naszej historii narodowej i państwowej nie można zamykać oczu na notoryczne zjawisko że właśnie największe indywidualności były zawsze i są złożone nie tylko z elementów najdoskonalszych najrzadszych i najbardziej twórczych i cennych ale również z małych przywar ogólnoludzkich. Za syntezę takich wyjątkowych wartości ludzkich, zdolnych często do pogłębienia lub nawet zmiany nurtu historii, trzeba zapłacić wysoką cenę. Takimi indywidualnościami złożonymi z wartości dodatnich i ujemnych byli przecież w dziejach ludzkości Temistokles i Aleksander Wielki, Cezar i Oktawian, Cromwell i Washington, Napoleon i Lincoln, Kościuszko i Garibaldi, Clemenceau i Lenin i wielu innych. W strukturze duchowej Józefa Piłsudskiego od dojrzałej młodości aż do ostatnich dni życia dominował ponad wszystkim głęboki ideał odzyskania i umocnienia niepodległej ojczyzny oraz kompleks stratega i taktyka wojskowego. Odczuwał dotkliwie wszelką formę zależności czy lekceważenia Polski przez obcych lub poniżania jej majestatu przez swoich. Zwalczał też namiętnie wszelkimi sposobami z uporem i wytrwałością Każdego, o którym wyrobił sobie przekonanie, że świadomie czy nieświadomie depcze polską, państwową rację stanu. Wszystkie starcia i walki przeżywał tym głębiej, że był zamknięty w sobie, że czuł się zawsze samotny, pomimo otaczającego go roju przyjaciół i współpracowników wiernych i oddanych mu całkowicie, wierzących w słuszność drogi, po której kroczy. Taktyka militarna zaś stała się jego żywiołem, formą jego myślenia i działania, Techniką jego codziennej pracy. Sam był żywym wcieleniem zasady głoszącej, że walka jest ojcem wszech rzeczy. Był też subtelnym wychowawcą i nauczycielem narodu, ale nauczycielem stosującym dydaktykę pośrednią i trudną. Od urodzenia obdarzony był instynktem wodzowskim i lubował się w przezwyciężaniu trudności na drogach największego oporu. Swoim najbliższym i najbardziej oddanym współpracownikom. Nie wskazywał po prostu swoich myśli, swoich życzeń, zamiarów czy postulatów. Stosując taktykę typu wojennego, zmuszał ich czasem poprzez długotrwałą walkę do wejścia na prawidłową drogę myślenia i działania. Był bowiem przekonany, że ludzie, których przyzwyczaja się do działania według gotowej i podyktowanej recepty, odstąpią od niej bez walki przy pierwszej zmianie wiatru. Tylko ludzie, którzy w uporczywej walce dochodzą samodzielnie do właściwego rozwiązania wyłaniających się zagadnień, Bronić będą swoich zasad i zdobytych w trudzie pozycji. Jedną tylko osobę ze względu na pełnioną funkcję w państwie wyłączył Piłsudski od tej gry taktyczno-wojennej. Był nią prezydent Rzeczypospolitej. To też na zamku w małym gronie zaufanych osób gotów był snuć otwarcie swoje rozważania i uwagi na różne tematy państwowe. Wywodził wówczas, jak ostrożnym i powściągliwym trzeba być w dziedzinie polityki zagranicznej, wiedząc, jak często niebezpieczni ludzie, krętacze i siewcy złowrogich rad dochodzą w wielu państwach do wysokich stanowisk. Niejednokrotnie nawracał do dręczącego go tematu możliwości politycznego porozumienia się Berlina z Moskwą, co grozić może katastrofą Polsce i innym krajom. Czy w takich warunkach sojusz wojskowy francusko-polski z 1921 roku będzie w całej rozciągłości dotrzymany przez Paryż? Również tu wyjaśniał rzeczowo swoje głębokie i zwykle trafne koncepcje, czasem opatrzone niewłaściwą etykietą i na tej podstawie ostro zwalczane przez opozycję. Tak stało się na przykład z koncepcją luzów budżetowych. Widząc lekkomyślny sposób trwonienia pieniędzy państwowych, powtarzający się pod koniec każdego roku budżetowego, celem niestwarzania argumentów dla Ministerstwa Skarbu do ścinania niewyzyskanych pozycji, Piłsudski proponował wyodrębnienie w każdym z resortów jednej ściśle określonej twórczej pozycji, na którą można by bez większych formalności przenosić każdą zaoszczędzoną w tym ministerstwie złotówkę. Wielka szkoda, że koncepcja ta nie została zrealizowana. Również tu na zamku Piłsudski uzasadniał sens i główny cel powołanej w 1928 roku do życia organizacji nazwanej BBWR, Bezpartyjnym Blokiem Współpracy z Rządem. Wskazując na szerzenie się w świecie krańcowych ideologii o charakterze dogmatycznym i agresywnym, groźnych dla pokoju i stabilizacji stosunków międzynarodowych, Piłsudski wyrażał obawę, że stronnictwa krańcowe w Polsce stają się przewodnikami tych prądów. Gdyby im nie przeciwdziałać w ich zaślepionej demagogii i rządzy władzy, doszłoby nieuchronnie do rozpętania krwawej i niszczycielskiej walki między tymi skrajnymi ugrupowaniami. Ta walka sprowokować by mogła obcą interwencję. Być może, że blok wykaże wiele ujemnych cech pospolitego ruszenia, ale posiadać on będzie wartość mocnego tamponu wbitego profilaktycznie pomiędzy dwie odśrodkowe siły zagrażające naszemu państwu. A to jest w tej chwili najważniejsze. Zupełnie odmienne metody stosował Piłsudski na zewnątrz w codziennej pracy wielkiej wytwórni politycznej, a nawet w stosunku do własnego szczerze oddanego mu rządu. Opracowanie pierwszego po przewrocie majowym preliminarza budżetowego rozegrał z rządem w sposób mistrzowski. Opracowaniu takiemu towarzyszyły dotąd wielomiesięczne zażarte spory, walki podjazdowe, intrygi, groźby rządowych przesileń albo rozpadania się koalicji sejmowych. Piłsudski prostymi posunięciami zabarykadował szczelnie wszystkie te możliwości i rozegrał batalię o rozsądny i zrównoważony preliminarz w ciągu jednego posiedzenia Rady Ministrów. Z reguły stosował wobec doraźnego przeciwnika, a mógł nim być również jego własny rząd, taktykę zaskakującą. Warto przytoczyć tu historię jednego ze zmagań się Piłsudskiego z rządem pomajowym w 1926 roku, gdyż ten przykład scharakteryzuje wyraziście sposób jego walki o prostowanie wydeptanych, a krętych ścieżek życia politycznego w Polsce. Przed wypadkami majowymi rządy spoczywały zwykle w ręku doraźnych koalicji wielopartyjnych. Partie te nie darzyły się wzajemnym zaufaniem i w obawie, by która z nich nie jednała sobie gorliwych zwolenników przez jakiekolwiek świadczenia ze strony państwa, domagały się, by nawet sprawy w istocie rzeczy drugorzędne uzyskiwały zatwierdzenie Rady Ministrów, wspólnego organu koalicji. Tak z biegiem czasu powstały dwa odrębne porządki Rady Ministrów. Porządek A, zawierający bardzo liczne, długo uzgadniane pomiędzy resortami raczej formalne wnioski, oraz porządek B, który zawierał niedużą ilość ważnych i zasadniczych dla rządzenia spraw o znaczeniu państwowym. Pierwszy był traktowany jako prosta formalność, gdyż nieuzgodnione merytorycznie wnioski tej grupy nie dochodziły do aprobaty ministrów. Drugi porządek mógł zawierać punkty nieuzgodnione i był wyrazem aktualnej polityki danego rządu. Ten stan rzeczy zastaliśmy po maju 1926 roku i na razie nie zmienialiśmy. Gdy Piłsudski zauważył ten proceder, zażądał szczegółowej i merytorycznej dyskusji nad 120 punktami aktualnego porządku A, który zwykle był przyjmowany bez dyskusji. Byliśmy całkowicie zgnębieni nie tylko dlatego, że ten niebudzący zainteresowania porządek zajmie wiele cennego czasu, ale i dlatego, że nikt z ministrów nie znał i nie umiał zreferować własnego wniosku, ufając opinii resortowego radcy prawnego. To też referowanie ministrów było tak niedostateczne, że premier Bartel wycofał cały porządek A. Wtedy marszałek Piłsudski, jakby dla zaznaczenia, że interesuje go wyłącznie porządek A, opuścił zebranie. Na kilku następnych posiedzeniach Rady Ministrów Piłsudski z uporem ponawiał swoje żądanie. Z tym tylko, że atakował w najostrzejszy sposób merytoryczną stronę każdego wniosku, bronionego już rzeczowo przez ministrów. Wnioski te z reguły przepadały w głosowaniu. Dopiero gdy premier Bartel stwierdził, że postanowił zmienić samą podstawę tego zagadnienia, w tym sensie, że wnioski takie w ogromnej większości przypadków będą załatwiane przez starostów i wojewodów, a w każdym razie nie na forum Rady Ministrów, twarz Piłsudskiego rozpromieniła się uśmiechem i powiedział wówczas – jest to pomyślna okoliczność, że obecnie odżegnaliście się sami od tak rozpowszechnionego u nas kultu niekompetencji. Jakiż był sens aprobowania tych wniosków przez grono ludzi – z których ani jeden nie miał najlżejszego pojęcia o całej sprawie i musiał na wiarę przyjmować to, co mu zreferowali. Również w następnych latach zdarzały się małe, krótkie spięcia z rządem, ale Piłsudski nigdy nie powtarzał identycznej gry taktycznej. Jak długo stan zdrowia na to pozwalał, Piłsudski czuwał osobiście nad sprawami polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej i oczywiście wojska. Był przekonany, że niebezpieczeństwa grożące państwu Dostrzega znacznie prędzej i wyraźniej niż inni ludzie. Tak było istotnie w wielu przypadkach, nawet w dziedzinach, które nie stanowiły przedmiotu jego stałych zainteresowań. Przykładowo można wspomnieć zdumiewający fakt, że w okresie pomyślnej jeszcze koniunktury, na początku 1929 roku, Piłsudski w dłuższym wywodzie ostrzegał rząd, że według jego obserwacji życie gospodarcze świata pulsuje nienormalnie silnie, i ulega nieusprawiedliwionemu optymizmowi. Po takich okresach nadchodzą zwykle gwałtowne i ostre kryzysy. Na tym zebraniu Rady Gabinetowej Piłsudski zaproponował, by już teraz opracować program szeroko zakrojonych robót publicznych, prostych i nie pociągających za sobą większych wydatków walutowych, takich jak rozbudowa i naprawa dróg bitych, kolei, jak uregulowanie rzek lub budownictwo mieszkaniowe podobne celem złagodzenia fali idącego kryzysu gospodarczego. Tylko minister skarbu Czechowicz był uprzedzony o temacie konferencji i przygotowany do repliki. Przedstawił więc uspokajający referat, w którym stwierdził, że kryzys gospodarczy jest mniej groźny dla krajów o słabym potencjale przemysłowym, a do tej grupy należy Polska. Dość znaczne nadwyżki budżetowe zamierza on nadal lokować w wysoko oprocentowanych papierach wartościowych rolniczych. Bliska przyszłość wykazała dobitnie, jak bardzo słuszne i na czasie były obawy i rady Piłsudskiego. W latach trzydziestych, gdy siły i zdrowie poczynały go opuszczać, Piłsudski stopniowo usuwał się coraz częściej od decydowania w sprawach wewnętrznych. Nie mógł poświęcać swojemu tworowi, to jest wojsku, tyle czasu i troski co dotychczas, ale wciąż jeszcze trzymał w wprawną rękę na pulsie głównych zagadnień i konfliktów międzynarodowych. Aby zrozumieć i ocenić właściwie ówczesne posunięcia Józefa Piłsudskiego, trzeba przypomnieć, że cały świat, a szczególnie Europa, przeżywał od 1931 roku okres wyjątkowo burzliwy i politycznie bardzo skomplikowany. Organizacje międzynarodowe utworzone po wojnie jako strażnice pokoju i zbiorowego bezpieczeństwa, powszechnej kooperacji gospodarczej, postępu socjalnego i technicznego, poczęły zawodzić na całej linii. Z upływem każdego miesiąca potwornie niszczący kryzys gospodarczy rozszerzał się na nowe dziedziny i nowe kraje. Nigdy przedtem polityka międzynarodowa nie była bardziej zmienna, bardziej obłudna, zakonspirowana, makiawelska i egoistyczna w swoich celach i metodach, jak w tym dziesięcioleciu. Jesienią 1932 roku została dokonana zbrojna agresja Japonii na Chiny. Umiarkowane i kompromisowe zalecenia Zgromadzenia Ligi Narodów z lutego 1933 roku zostały zlekceważone i odrzucone, a Japonia wystąpiła z Ligi. Sprawa sankcji gospodarczych przeciwko Japonii nie została nawet zgłoszona na forum Ligi. Podstawowy artykuł 16. statutu tej organizacji został jawnie pogwałcony, a zagadnienie zbiorowego bezpieczeństwa doszczętnie skompromitowane. W tych latach faszyzm panoszył się już w Italii, a hitleryzm dochodził do władzy absolutnej w Niemczech. Rozpętała się wówczas zainicjowana przez Niemcy, Włochy, Związek Radziecki i Japonię nowa runda wyścigu zbrojeń w skali międzynarodowej. Pewność co do dotrzymywania układów i zobowiązań międzypaństwowych została podważona, a traktowanie takich zobowiązań jako bezwartościowych świstków papieru było przypieczętowane na konferencjach międzynarodowych. W tych warunkach Piłsudski próbował przede wszystkim doprowadzić do normalizacji stosunków politycznych i gospodarczych z Rosją Sowiecką. Na jego polecenie Bogusław Miedziński przeprowadził wyczerpujące rozmowy z wybitnym i wpływowym posłem radzieckim w Warszawie, Owsiejenko. Rozmowy te przeniesiono niebawem do Moskwy, a Polska deklarowała gotowość złożenia najbardziej oficjalnego zapewnienia, że nigdy nie zwiąże się z Niemcami do jakiejkolwiek akcji zaczepnej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Tymczasem w marcu 1933 roku Mussolini forsuje przyjęcie Paktu Czterech Mocarstw, to jest Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch, który by w istocie rzeczy oddawał decyzje w sprawach europejskich w ręce szefów tych czterech państw z wyraźną tendencją skanalizowania porządliwości Hitlera na wschód, przede wszystkim w stronę Polski, a odwrócenia jej od przyjmującej tak chętnie opiekę Włoch i Mussoliniego Austrii. Szef gabinetu Duce, Baron Aloisi, głośno propagował rewizję granicy niemiecko-polskiej. Również Francuzi w rozmowach nieoficjalnych tłumaczyli Polakom, że ich armie bić się nie będą o jakiś korytarz Polski, a do takiej opinii przychylało się wielu czołowych polityków i mężów stanu Francji. Wówczas Piłsudski podejmuje trzy równoległe inicjatywy. Po pierwsze koncentruje większe siły wojskowe polskie na Pomorzu, i dookoła Prus Wschodnich. Po wtóre domaga się zbadania przez Komisję Międzynarodową stanu tajnych zbrojeń niemieckich dokonanych wbrew stypulacjom Traktatu Werselskiego. Po trzecie sugeruje w razie odmowy Niemiec na zbadanie ich potencjału militarnego tak tzw. wojnę prewencyjną, w szczególności zajęcie nad Reni przez wojska francuskie, Prus Wschodnich i Śląska przez Polaków. To ostatnie wystąpienie jest jeszcze sporne, a ujawnione dowody bezpośrednie poczytywane są jako niewystarczające. Tym niemniej sprawa zasługuje na uwagę, zwłaszcza, że istnieją dość liczne dowody pośrednie. Tak więc Ross, informator ścisły i poważny, podaje, że Moltke, poseł niemiecki w Warszawie, zawiadamia Hitlera w kwietniu 1933 roku o próbach rządu polskiego nakłonienia Francji do wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom. Znacznie później, bo 9 marca 1934 roku belgijski prezes Rady Ministrów, hrabia Brockville, przemawiając w Senacie, potępił wysuwaną wcześniej koncepcję wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom hitlerowskim, po czym dodał tę opinię podzielał również rząd francuski. Osobiście poczytuję za najbardziej ścisłą wiadomość podaną mi przez prezydenta Mościckiego już po zgonie marszałka Piłsudskiego, że on był przeciwny temu, by inicjatywa wojny prewencyjnej wychodziła od Polski. Uważał on, że taką decyzję mogą podjąć tylko mocarstwa, które ponoszą pełną odpowiedzialność za traktat wersalski i układy lokarneńskie. Piłsudski dał tylko do zrozumienia, wybierając świadomie drogę jak najmniej oficjalną, że z taką ewentualnością liczy się poważnie i nie ustosunkowałby się do niej negatywnie. Ale gdy rząd francuski na wniosek o powołanie Komisji do Zbadania Zbrojeń Niemieckich nie udzielił nawet odpowiedzi, a zignorował potencjalne zagrożenie ze strony Niemiec, Piłsudski odwrócił grę polityczną i polecił wysądować możliwości odprężenia stosunków z Niemcami hitlerowskimi i odsunięcia w czasie krótkiego spięcia, aż do chwili, w której konflikt niemiecko-polski zyskałby znaczenie międzynarodowe. Wstępna rozmowa posła polskiego w Berlinie Wysockiego z Hitlerem odbyła się 2 maja 1933 roku. Do ostatecznej decyzji podpisania porozumienia niemiecko-polskiego z dnia 26 stycznia 1934 roku przyczyniły się walnie dwa fakty. Pod koniec maja 1933 roku, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, mała Antaota wyraziła zgodę na skierowany przeciwko Polsce Pakt Czterech, co oczywiście zmąciło dodatkowo stosunki polsko-czechosłowackie. Po drugie, dnia 2 września 1933 roku, Nastąpiło podpisanie Paktu Przyjaźni i Nieagresji pomiędzy faszystowskimi Włochami a Komunistycznym Związkiem Radzieckim. Taki pakt mógł być poczytywany za preludium porozumienia sowiecko-niemieckiego. Ten fragment walki Piłsudskiego o możliwe zabezpieczenie przyszłości Polski wypada chyba zamknąć sprawozdaniem z wizyty Geringa w Belwederze w styczniu 1935 roku na parę miesięcy przed śmiercią Piłsudskiego. Rozmowa z gościem toczyła się w języku niemieckim. Gdy jednak Göring, wbrew wyraźnym ostrzeżeniom ze strony polskiej, widocznie na zlecenie Hitlera, sugerował wspólny zbrojny najazd na Związek Radziecki, Piłsudski przeskoczył niezwłocznie na oficjalny w ówczesnej dyplomacji język francuski, aby najkategoryczniej, bez pozostawienia najmniejszej wątpliwości, odrzucić tę niecną sugestię. Tak w ciągłej walce i troskach o przyszłość niepodległej Polski wygasało życie człowieka twardego dla siebie i dla innych, duchem wielkiego, postawą wspaniałego, sercem dumnego, temperamentem bojowego, przerastającego rozumem wszelką przeciętność. Pisał o nim kiedyś dyplomata brytyjski Darbenon. Wysoce znamiennym jest, iż marszałek Piłsudski posiada zawsze zupełną przewagę moralną nad zagranicznymi wojskowymi, Którzy się z nim stykają. Generał Henrys uwielbiał go, a szef brytyjskiej misji wojskowej, generał Carlton de Villar, człowiek odznaczający się niezależnością wygłaszanych poglądów, oczarowany był tym przedziwnym fenomenem polskim. Amerykanin polskiego pochodzenia, Mierzwa, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Ameryce, napisał Dzieło Piłsudskiego w okresie I wojny światowej miało podobne znaczenie dla Polski jak dzieło Waszyngtona dla Ameryki. W książce wydanej w Paryżu w 1961 roku Kajetan Murawski wspomina o Piłsudskim. Iluż to znałem ludzi oczarowanych przez niego, ludzi niepodzielających jego poglądów, ale nie mogących oprzeć się jego urokowi. Po przyjęciu przeznaczennika państwa Józefa Piłsudskiego dyplomaci zagraniczni wyznawali, że wracają urzeczeni jego wielkością. Przeciwnik polityczny Władysław Grabski, bilansując dorobek dziesięciolecia przewrotu majowego, stwierdza, że żaden krytycyzm nie może przesłaniać wielkiego, pozytywnego dorobku Piłsudskiego, który sam świecił przykładem skromności osobistej i wszelkiej bezinteresowności. Podobnych wypowiedzi ludzi niezależnych i uczciwych jest wiele. Zrozumieliśmy całą moc ducha i potęgę myśli Józefa Piłsudskiego dopiero wówczas, gdy nas żywych opuścił. Dzień 12 maja 1935 roku Dzień śmierci marszałka zubożył nasz naród, uczynił jego przyszłość ciemniejszą i bardziej niepewną. Zabrakło odtąd przed wielką dziejową burzą i dziadka dla byłych legionistów, komendanta i wodza naczelnego o autorytecie niezrównanym dla wojska polskiego i nieomylnego sternika dla polityków i naczelnika państwa dla ogromnej większości Polaków. To też nie można wątpić, że kiedyś w przyszłości wielkie rocznice związane z życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego obchodzone będą w Polsce z całą okazałością przy oddaniu należnego hołdu wskrzesicielowi Polski niepodległej i zjednoczonej. W takim żyliśmy świecie. Taśma trzecia, koniec pierwszej ścieżki.